Czerwony, uwaga. Jest. Jest czerwone. Czyli jesteśmy y, na linii. Witam, antywirus. Po tej stronie. No po drugiej stronie wiadomo kto. Typo, to jest? Typowo podejrzany we wszystkich sprawach. Tak, gospodarz. E, chciałbym zacząć od e, ostatniego wywiadu, który się pojawił w przebowskich e, materiałach do czytania, mianowicie od wywiadu z nami Wolfi. Czy Wolfi? Zależy w jakim języku to, to czytać. Otóż amerykańska lewicowa aktywistka, której zdarzyło się powiedzieć kilka prawdziwych e, rzeczy, bardzo słusznych postrzeżeń, więc e, pytanie cóż musi się dziać na świecie, jeżeli lewicowe aktywistki i feministki zaczynają wyciągać prawidłowe wnioski? No to bardzo ciekawe jest, bo to generalnie takich osób jest mało, bo jest ogromna polaryzacja i taka wścieklizna polityczna. Ale kilka osób się z tego trendu wyłamuje, z tej, tej, tej, tej, tej, tej marksistaskiej ideologii, po tej tak zwanej populistycznej, czy lewicowej, postępowej, jak to oni tam nazywają za oceanem. Ideologii. To, to jest taki tandem, o którym przed chwilą żeśmy wspomnieli, bo to obu się nam rzuca w oczy. Oni nie, nie, nie występują w zespole i rzadko kto ich kojarzy, ale ideowo i towarzysko i, że tak powiem, w sensie formatu są bardzo blisko związani w tych trendach, powiedziałbym, światowych. Naam Chomski to jest drugi obywatel z tego zespołu lewicowego, powiedziałbym, no, nowojorskiego, światowego, etnicznego, tak? bo tam wyraźnie rys etniczny występuje, intrygujący, po stronie odbiorców i po stronie sponsorów także. No Mchomski, znany krytyk, reżyser filmowy także, i, i komentator i no, powszechnie uznany za, za takiego wiersza niemalże narodowego, który wszystkie bieżące sprawy niczym Adam Michnik tłumaczy maluczkim. No, Naomi Wolf jest trochę mniejsza, bo ona się zajmuje feminizmem, z tego zrobiła doktorat na Oksfordzie, czyli w najlepszym źródle światowym e, i się tego nie wstydzi cały czas się tym chwali, ale ostatnie jej działania całkowicie przeczą temu, temu tym, tej ideologii temu, co te środowiska teraz robią, no bo na przykład ona maszeruje w, w, razem z tak zwanymi antyszczepionkowcami w różnych tam marszach i tak dalej, organizuje pikiety, no i sprzeciwia się przymusowi szczepień. Ale jednocześnie od razu na wstępie mówi, że tutaj proszę Państwa, ja jestem zwolenniczką szczepień od zawsze, od dziecka, tylko że jestem przeciwko przymusowi szczepień. No i to się kolegom na Lewicy nie podoba i strasznie ją tam szturchają z tego powodu, no bo to jest dysonans poznawczy. Jak, no jak popieramy szczepionki, no to nie możemy ich popierać jak wybiórczo, tak? Musimy Ale je popierać. Powiem tutaj w tym momencie, bo to jest istotne, yy, ponieważ spotkała się z przycinaniem z Twittera, czyli po prostu jej kanał spotkał się z konkretnymi przeciwnościami po stronie emisyjnej że nie mogła udostępniać swoich treści, to straszliwie ją rozjuszyło. Jakże to cenzura może jej dotyczyć, no, ale przecież cenzura stanowi nieodłączny element, kiedy ludzie zaczynają mówić prawdę. No zgadza się i to właśnie w tym światopoglądzie generalnie postępowym też się nie mieści, no bo wiadomo, że Facebook i Twitter wycinają tak zwaną mowę nienawiści, tak? No to, to wiadomo, jak, to, jak coś zniknęło, to znaczy, że było tak nienawistne, że jest sprzeczne z naszymi normami społecznymi, po prostu. Także może Pan nam wierzyć na słowo, usunęliśmy to dla Pańskiego własnego dobra, <grych> żeby nikt tego dalej nie rozpropagował, bo wiadomo, że nie wolno propagować nienawiści, prawda? No zgadza się pan. No właśnie, to dlatego żeśmy to wycięli, bo to jest mowa nienawiści. A po drugie, to był stek kłamstw, proszę pana, insynuacji, no i dezinformacji. No jak można w dzisiejszym świecie propagować dezinformację? No to jest, to, to jak pan pracuje dla Putina, to tak, ale... My tu w wolnym świecie nie akceptujemy putinowskiej dezinformacji. Wycinamy. No i to właśnie tak wygląda śmiesznie. A najbardziej śmiesznie, to, kiedy to dotyczy tych aktywistów rozpoznanych od dziesięcioleci jako lewicowcy. Nie? Bo to, to są koledzy, to są koleżanki, to są goście z naszego obozu. No i każąca ręka sprawiedliwości... Na Twitterze dosięgła Naomi, i to nie jest ostatnia ofiara, bo no po prostu, jak mówił klasyk socjalizmu, komunizmu, w miarę postępów rewolucji walka klasowa się zaostrza. No tak, bardzo często też zdarza się, że takie zespoły cenzurujące specjalistów, czy też nawet. No, z listów w swojej dziedzinie z 40-letnim, dajmy na to, o stażem, no to nie przekraczając 25 roku życia, często są to osoby młodsze, działacze różni młodzieżowi, którzy są w stanie spenetrować prawdę tak głęboko, że yy, specjaliści z cało yy, życiowym dorobkiem, yy, no muszą się ugiąć pod, pod krytyką. No, muszą się ugiąć i uklęknąć, bo są po prostu wycięci. Profesorowie z, z dorobkiem wielu prac naukowych w, w konkretnej dziedzinie są wycinani przez gówniarzy, niemalże nastolatków, którzy dają im łatę. Dezinformacja. I już, i koniec piosenki, a to, że ktoś napisał kilka prac naukowych, mało tego ma profesorę z danej dziedziny, to nie ma żadnego znaczenia. Proszę pana, pan publikuje wiadomości dezinformujące i one są sprzeczne z nauką. Ja tak twierdzę, bo ja się nazywam Leon, jestem zawodowiec. I koniec. To w gimnazjum, także to jest wystarczający poziom żeby fachowca yy, obaturowości. I zweryfikować właściwie. Tak, proszę pana. Dezinformacja naukowa, a w ogóle pan dodatkowo jest jeszcze antyszczepionkowcem, to już w ogóle się nie mieści w naszych standardach. <głosy> nie możemy z panem rozmawiać. A to, że pan chce coś wyjaśnić, to nie u nas. Myśmy już podjęli decyzję. Kolejny. <głosy> tak, rozmowa jest wybitnie jednostronna, czyli no, e, wydawało się nam, że to, ten ten internet to taki jest otwarty i taka wielostronna w nim występuje dyskusja, ale to ostatnio zaczyna przypominać absolutną monokulturę, bo, bo, bo zdań przeciwnych nie tylko się nie dopuszcza, ale w ogóle nie dopuszczamy nawet myśli, że można takich, yy, takich aberracji słuchać, brać je pod uwagę i poważnie rozważać. Po prostu ustalamy, że to mieści się poza zakresem dopuszczalnego dyskursu i koniec. I, i jesteś pan poza nawiasem, nie ma pana, jest pan skasowany. Czy to nie w ostatnich godzinach y, Zuckerberg wychwalał y, ideę samodzielnej ekspresji w którymś ze swoich przemówień płomiennych, bo taki widziałem obrazek y, właśnie, gdzie zaznaczone były jego słowa, że ta indywidualna ekspresja to jest ta idea, o którą on walczy od samego początku. Tak, idealna ekspresja ale tylko dla debili. Bo jeżeli ktoś mądrzejszy się odezwie, sprzeczny z naszą linią, to my go natychmiast wycinamy, przecież nie można dopuścić rozmowy e, sformatowanych debili z kimś mądrzejszym, prawda? No. Debile idą swoim torem wyznaczonym już, zapro zaprojektowanym i tak ma być. ich osobista ekspresja w postaci sterty tweetów czy tam i, i innych tam timeline'ów na Facebooku, gdzie to byli w, y, y, na pizzy, to w jakimś tam innym tam grajdołku wypili kawę, tak? A to się widzieli z tym i z tamtym, prawda? I cały dzionek, i cały tydzień, i całe życie można ich tam prześledzić, gdzie mieszkają, co robią. No i to wszystko jest banda debili. Można powiedzieć, przepraszam, ja nikogo tu nie chcę obrażać, broń Boże. Ale tak generalnie taki ogląd tam panuje. 4 miliardy debili na, u Zuckerberga terminuje i za darmo mu pisze te treści, którą on za pieniądze publikuje. tak? I wiesza na nich reklamy. To jest tak zwana osobista ekspresja. tak? No to ja się zgadzam. To jest na pewno lukratywne i bardzo pożyteczne dla tego publikatora który ma za darmochę tak zwany content sprzedawany za grube miliardy. Na tym się wieszają te ogłoszenia i wszyscy są szczęśliwi. Sprzedawcy towarów, zbieracze informacji, te, te, te różne wywiady, które samtąd wyciągają informacje prywatne na temat tej masowej klienteli i tak dalej, i tak dalej. Wiele pięter tutaj na tym żeruje na darmowym kontencie dostarczanym przez debili, tak? Którzy się rajcują tym, że proszę pana, ja jestem w internecie teraz. I pokazuję wszystkim, kim jestem i co ja tam dzisiaj wymyśliłem. Tak? No, no i pojadłem, gdzie byłem, kim się stałem. Tak. Wypełniam swoją pustkę cały wszechświat. I ta pustka pomnożona przez 4 miliardy, no zgodnie z maksimum marksistów, ilość przeradza się w jakość. No faktycznie, 4 miliardy pustosłowia. Przeradza się w nową jakość marketingową, finansową i społeczną, bo okazuje się, że Zuckerberg jest dobry na wszystko, między innymi na działania polityczne, manipulacje wyborcze. Oxford Analytica tu się kłania, tak? Pamiętamy kilku no to ucichło, bo zaraz firmy rozwiązali, ale działa od tamtego czasu jej następca z inną nazwą, zatrudniający tych samych doktorów i profesorów nauk psychologicznych w większości, czyli ludzi od manipulacji społecznych, socjologów i psychologów społecznych, od manipulacji społecznych, którzy stosują bardzo wyrafinowane techniki i tworzą właściwie nową, nowy warsztat psychologii internetowej, tu jest nawet specjalizacja na różne tam e, przedziały, bo inną rzeczą jest reklama, inną rzeczą jest e, formatowanie nastrojów politycznych, inną rzeczą jest e, bieżące m, pilnowanie e, odpowiedzi społecznych na, na konkretne bodźce, bo to też się robi. Na bieżąco można badać y, tak zwane próbne balony. Wypuszczają tam pewną informację i potem badają, jaki jest odzew i, i dzięki temu mogą zaprojektować dalsze kroki, bo wiedzą, jakie są współczynniki y, odzewu społecznego na konkretne tematy. Dzisiaj, prawda? W bieżącej sytuacji, bo to jest wszystko online. To się robi na bieżąco. No i na skrzyżowaniu tych różnych tam trendów marketingowych, reklamowych i manipulacji psychicznej no jest marketing polityczny, który z tych wszystkich narzędzi korzysta po to, żeby formułować, nadzorować i kształtować opinię społeczną. Można się Że... tutaj podwołać do Noam rozmawu. Twórcy teorii man, manipulacji i, i dziesięciu zasad to Pokrótce można powiedzieć, tak, odwracać uwagę, stwarzać problemy, potem proponować rozwiązanie, wprowadzać zmiany stopniowo, odwlekać te zmiany tak, żeby się publika znudziła, mówić do społeczeństwa jak do małego dziecka, skupiać się nie na rozumie, lecz na emocjach i oczywiście utrzymywać ludzi w ignorancji, promować przeciętność, no i także to, co widzimy teraz na rynku związanym ze szczepieniami, wzmacniać w ludziach poczucie To jest wszystko już stare kotlety. To są, które zostały kilkadziesiąt lat temu przebadane w badaniach operacyjnych. To na początek zazwyczaj są badania wojskowe, związane z wyczuciem emocji u wroga. Później związane to z zarządzaniem społeczeństwem z polityką. Te dziedziny dosyć silnie się rozwinęły i e, szczególnie w naukach ekonomicznych e, zyskały sporą popularność, no przede wszystkim w reklamie, ale teraz widać, że zamówienie polityczne jest na duży wachlarz innych także środków po to, żeby uzyskiwać cele nie tylko marketingowe czy handlowe, ale wpływać na nastroje wyborcze, wpływać na akceptację w, różnych nowych ładów, czy starych wałów, obojętnie to zwał tak Ale te wszystkie rzeczy już na poważnych uniwersytetach były od dawien dawna trenowane i mają swoich praktyków. W, to są zwykle już ludzie umocowani w, w najwyższych szczeblach władzy. Różne, szczególnie wśród moza. Tak, tu mówisz o behawioryzmie, to jest główny ten trend, to, tam jeszcze są inne, mniej popularne, ale behawioryzm to jest ten główny, który się rozwinął niesamowicie i, i działa tu, podam przykład może zaskakujący, ale gorący na bieżąco, sprzed dwóch tygodni, trzech, od maja korekta na kryptowalutach, gdzie ja na, obserwuję to na bieżąco y, działania naganiaczy światowych, y, psychologów, y, no i tych figur takich frontowych, frontmenów y, z pewnymi hasłami, no i później cały aparat y, y, marketingu tego idei, y, który behawioralnie steruje konkretnym rynkiem i to z, z dużym sukcesem mówię tutaj o, o rynku kryptowalut ale te same techniki są stosowane na Forexie z trochę mniejszym sukcesem bo Forex jest potężny i żeby nim zachwiać to po prostu trzeba, trzeba stosować bardzo mocne e, narzędzia bardzo silne sygnały ale to działa to nie jest tak, że nie można tym ruszać można, jest to skuteczne behawioryzm w, na rynkach funkcjonuje od, od długich lat, jest praktycznie badany od kilkudziesięciu lat, a w zastosowaniach tych takich powiedzmy sobie firmowych, spekulanckich, no i zyskownych, no to od kilkunastu lat można zaobserwować spory awans tego instrumentarium. Oczywiście nikt do tego się nie przyzna, że to stosuje, że ma tego typu narzędzia i że je wykorzystuje, ale wszystkie duże fundusze, wszystkie duże banki z pierwszej dziesiątki mają takie zespoły i je rozwijają, więc no to chyba nie jest dzieło przypadku, że banki zatrudniają w trade deskach psychologów. No to chyba, prawda? I jeszcze w dodatku specjalistów od internetu, no. Psychologów internetowych, kurde, no. Także to nie jest przypadek. No. Ta, ta branża się rozwija i będzie nadal rozkwitała. A propos tego, tego tej, tej, tej, tej korekty w, w, w sprowokowanej na zamówienie polityczne, bo pierwsze, pierwszy strzał tu wyraźny do, do, do zagrywki, do zabawy. To był duży wywiad z maja Pana hmm, Petera Tila, który był założycielem przed kiluś tam laty hmm, firmy Paypal. A obecnie jest znany na świecie jako prezes firmy analitycznej, największej firmy specjalizowanej analitycznej od analizy wielkich rozproszonych baz danych pod tytułem Palantir. To jest to oprzyrządowanie zakulisowe działające w tle, obrabiające na zlecenia różnych wywiadów, głównie amerykańskiego, ale nie tylko, dla dużych korporacji, także za duże pieniądze e, sprzedają, tworzą takie narzędzia do analizy wielkich strumieni informacji właśnie z internetu, z tych rozproszonych baz danych, właśnie z tych urywków e, trajsów zakupowych w internecie, gdzie kto był, jaką ma historię w przeglądarce, prawda, gdzie przebywał, jakie ma m, namiary GPS-u, jakie są trasy jego codzienne i dalej. Te wszystkie informacje m, m, można nabyć. I, t, t, t, wszyscy operatorzy telefoniczni, internetowi tymi danymi handlują. E, e, reklamodawcy e, t, kupują te syntetyczne dane po to, żeby e, dopasować do nich swój target, czyli doszlifowywać te swoje parametry do konkretnej klienteli, no i oczywiście wywiady, które te wszystkie informacje zbierają w profile tzw. użytkowników, czyli po prostu teczki osobowe wszystkich mieszkańców planety. Więc no to się odbywa w wielu krajach. Chiny tutaj bardzo rozwinęły tę technikę sztucznej inteligencji na przecięciu z bazami danych. Amerykanie nadal mają prowadzenie, Rosjanie mają duże ambicje i także w tym pracują. Na przecięciu mi oczywiście tutaj specjaliści z Indii, są powszechnie, że tak powiem rozchwytywani, dostępni na rynku. No, no ciekawe rzeczy tu się dzieją, więc e, to jest, to jest na, na pewno melodia obecnego sezonu. Jak tylko się Peter Thiel odezwał w tym znanym, roztrąbionym wszędzie wywiadzie, on tam użył takich słów, przecież Bitcoin jest narzędziem wojny walutowej. Chińczycy go wykorzystują jako narzędzie wojny walutowej z dolarem. No i rozpętało się piekło dyskusji i potem zaczęła się po, po dwóch dniach korekta, pierwsza, potem była jej wtórna faza i trzecia korekta odbyła się wtedy, kiedy przed tygodniem się chyba zakończyła, kiedy Chińczycy 20 czerwca nagle w weekend zabronili działania na swoim terenie kopalni bitcoinów, które tam jest, dwie trzecie kopalni bitcoinów mieszczą się w Chinach. I z dnia na dzień Komitet Centralny Chińskiej Partii Komunistycznej zakazał im działania. <grych> po prostu. My, z... Że Xi Jinping jest tutaj gwiazdą pierwszej wielkości, jeżeli chodzi o psychologię w kryptowalutach i w internecie i w marketingu. Użył instrumentów na iście chińskich przy zaplecu swojego całego Plenu KT. Także zrobili to szybko, sprawnie, nie umijając specjalnie Janie No, Pierwsze wyjście było fałszywe, bo Peter Tilno użył fałszywego e, argumentu, no, że Chińczycy wykorzystują bitcoina w walce z dolarem. No, no i tak, i nie. To jest na pewno nie jest główny motyw i tak dalej, ale Chińczycy to doskonale zrozumieli, co to ma znaczyć, że rozpoczyna się jazda. I, no i w nie, wzięli w niej udział w tej jeździe, wiedząc y, prawdopodobnie dokąd to zmierza. No, a ostatnim akordem było to właśnie wywalenie tych chińskich kopaczy, no bo Chińczycy y, wiedzą, że to jest tak jak w krzywym zwierciadle. Amerykanie y, y, wprawdzie y, korzystają z tego bitcoina wykopanego w Chinach. Ale wszystkie te instrument, instrumenty kontroli, nadzoru, dopuszczenia największe firmy, fundacje, fundusze, które tym obracają, wszystkie mają siedzibę w Stanach. Wobec tego. E, chińczycy znaleźli się i w, w sensie strategicznym na pozycji przegranej i nie chcąc w tym uczestniczyć jako ten, ten mniejszy, ten słabszy, ten, który musi podążać i gonić, po prostu powiedzieli pas i wywalili tych swoich mm, minerów. E, z, którzy się przeprowadzili do Kazachstanu, do Stanów Zjednoczonych, niektórzy e, inni tam szukają jeszcze miejsca, gdzie by się z, z, znaleźć, a Bitcoin no, przeżył chwilę grozy i, i popłynął dalej, no, obronił kluczowe wsparcie. Co ciekawe, najważniejszą figurą w, tych, w tym rozdaniu był na, na widoku publicznym Elon Musk, który był tym publicznym detonatorem właściwie korekty, bo on powiedział kilka brzydkich słów na temat bitcoina. Pierwsze, że nie będzie przyjmował wpłat, opłat e, bitcoinowych, które do tej pory przyjmował na swoje samochody Tesla. Dwa, że robi to dlatego, że bitcoin jest e, nieperspektywiczny, bo to jest, e, on, to jest brudna energia, bo to jest kopane na energii z elektrowni węglowych w Chinach, to jest absolutnie niedopuszczalne. To jest brudna energia zabijająca planetę, więc ja się do, ja do tego ręki nie przykładam. No i dam kilka jeszcze bzdetów, do tego dołożył. No i zaczęła się piękna jazda. No, a potem. A potem powiedział, że jest taki, taki taka waluta, Dogcoin, który jest dobry. No. I tu paru gości zarobiło grube pieniądze na tym Dogcoinie przy tej okazji. A nas, pod koniec tego już, kiedy bitcoin leżał już na, na łopatkach na ziemi i, i, i walczył z najważniejszym technicznym wsparciem, które wyznacza, e, rozdziela, Trend długoterminowy hossy od Bessy i tutaj fundus, duże fundusze na to patrzyły z zapartym tchem, czy już wychodzi, czy nie, bo jak przełamie ten poziom, no to znaczy, że, że Bitcoin wszedł w Bessy i tu w tym już nie możemy siedzieć, musimy redukować straty. No i w tym momencie krytycznym dogrywszy znowu Elon Musk i powiedział zaraz, ale my mamy takie opracowanie tutaj od kolegów, którzy zebrali się w takim specjalnym sympozjum z, z ostatniego weekendu. Oni opracowali, że to jest nieprawda. Bitcoin jest zielony jak najbardziej, bo redukuje te emisje i to jest, już od, odszczekuje wszystko, co powiedziałem poprzednio. Bitcoin jest w porządku, ale powiem Wam jeszcze coś. Że ja nie pozbyłem się ani jednej sztuki, cały czas trzymał w portfelu. Grupełny przypadek. Tak, i o, o, zwrot o 180 stopni. No i oczywiście.. Miało to, bo to, to zostało rozgłoszone, nagłośnione przez rezonansowe pudła, kilka wersji. Ja to przecież tam patrzę na te wiadomości i widzę, jak to się rozchodzi, nie? Takimi falami i, to, i jest echo wtórne i dalsze echa i tak dalej, i komentarze do tego echa. No i zadziałało, czyli to w tym najważniejszym momencie zawyły sereny alarmowe słuchajcie, nie, nie, nie, to jeszcze nie, nie nie, absolutnie, to jest nieprawda to żeśmy za daleko zajechali to nie ma nie ma besty, nie, nie, nie, nie, nie, to bzdury są, odwołujemy wszystko <grym> no to jak ja się temu przyjrzałem z bliska detalicznie, no to już nie mam żadnych wątpliwości, że aparatura tego te, te, te, te psychologii społecznej w wersji rynkowej, naganiania na konkretne walory, no działa po prostu na konkretne zamówienie. No działa i jest skuteczna. Działa aż furczy. Daj. Wszystkie, wszystkie te klasyczne pułapki zostały zastosowane i, i w tym czasie, kiedy był dołek, to oczywiście punkty skupu bitcoinów się aż zatykały, bo nas nas było bardzo wielu. No a nastąpiła oczywiście agregacja e, tych walorów to w rękach co silniejszych graczy. Ja oczywiście tutaj nie mówię, że korekta nie była e, w sensie rynkowym już potrzebna, bo ona była. Ona była, ona po prostu e, na, pewne naprężenia zostały e, zluzowane, no bo tak czy inaczej w którymś momencie po iluś tam Tygodniach, miesiącach parcia w górę, trzeba to napięcie spłaszczyć. No zwyczajnie, tak to jest. I ta korekta nie była wymuszona w tym sensie, że ktoś ją zrobił z niczego. Ona miała paliwo, ale to nie o to chodzi, że, że, że to było z niczego. Chodzi o to, Chodzi o synchronizację i chodzi o kierowanie tymi emocjami i te, tą energią. Wykorzystano w konkretnym momencie nabudowaną energię. Ta korekta mogła być teraz, mogła być za miesiąc, za dwa miesiące, kiedykolwiek. Ona by się kiedyś zdarzyła, tak? A została wykorzystana zagospodarowana w sposób planowy, korzystając z tych nagromadzonych energii, sił, które były do, do e, zaorania. I one zostały wyczerpane, tak jak się baterie rozładowuje do zera i dalej już korekta nie może iść, bo, bo nie ma paliwa. Wszystko zostało wy, wypalone. No ja i tak. bym Powiedział, że kryptowaluty przeszły przez taki ciemny tunel. E, tutaj nie tylko to napięcie zostało zludowane, ale co więcej po wyjściu z tego tunelu Pojawiły się nowe perspektywy wobec e, reakcji banków centralnych i e, dużych graczy na tym rynku, którzy e, widzą konkretną przyszłość dla kryptowalut i widać, e, w którą stronę to zmierza, bo to są konkretne deklaracje terminowe. W tej dziedzinie. No, s, s, To nie trzeba wielkiej filozofii, żeby to dostrzec, no bo oni teraz już wręcz naganiają w tę stronę, więc... E... Ten krok w tył posłużył do tego, żeby się lukratywnie i dobrze spozycjonować tanio. Wchodzimy tanio, dużym kapitałem, a potem naganiamy resztę no i teraz tam, tam to naganianie publiczne ma miejsce i wysyp tych informacji nagle się okazuje, że miesiąc temu to nikt w to nie wierzył, a teraz wszyscy jeden przez drugiego mówią zaraz, ale to jest przyszłość <głosy> no to ja się pytał słuchajcie, chłopaki to dostaliście galopujące schizofrenie, czy wam się coś popieprzyło? Nie, to, to nie ma nic do rzeczy oni po prostu realizują scenariusz no. i to nie jest tak, że oni się wszyscy domówili że to jest jeden światowy spisek oni po prostu działają, każdy z osobna w swoim najlepiej pojętym interesie wiedzą mniej więcej dokąd to zmierza skorzystali z okazji, a kto głupi no to dał się wyczesać, po prostu czyli widać już po prostu w tym wszystkim że pojawiają się jakieś e, dłuższe trendy nie tylko rewolucja sumizament, czyli rozsypka we wszystkich branżach Yy, mianowicie jest to jakaś wytyczna do działań inwestycyjnych a także do sposobu podejścia do rynku pieniądza tak i tu musisz yy, pamiętać, że ja broń Boże nie jestem wcale wyznawcą kryptowalut czy ja nie jestem yy, ortodoksem czy y, członkiem sekty kryptowalutowej ja to traktuję jako jeden z wielu instrumentów dostępnych, które trzeba rozważyć i mówię Ci trzeźwo, że ktoś to teraz nagania, bo ma w tym cel. Kto? No, na szczeblu globalnym, no to jest plan szybkiego wprowadzenia walut cyfrowych. E Pierwotnie to miała być jedna waluta cyfrowa, ale chyba to w najbliższej przyszłości kilku lat nie nastąpi z powodu zbyt wielkich napięć geopolitycznych. No ale będą doszło do konsensu teraz wiosną 2021, że będą cyfrowe waluty banków centralnych i tu też są zdania odrębne, bo nasz prezes Glapiński, Upiera się, zapiera rękoma i nogami, że on nie widzi potrzeby, sensowności i przyszłości dla cyfrowej złotówki i pozostaniemy przy tradycyjnej złotówce gotówkowej, czyli tej analogowej, tej papierowej. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. Ja to od dawna podkreślam i chwalę go przy każdej okazji. tu to, to jego zacięcie i to jego przekonanie jest absolutnie słuszne i zgodne z polską racją stanu. To trzeba faceta bronić i go wspierać w tych działaniach, bo no, nie mamy na to czasu, bo to by za długo zajęło, żeby te źródła że tak powiem omówić, dlaczego gotówka jest potrzebna na naszym poziomie rozwoju w tej całej dziwnej sytuacji światowej. Ale nie mam żadnej wątpliwości, że to jest optymalna ścieżka naszego rozwoju i, no i zachowania minimum suwerenności. To, to jest pozostanie przy walucie tej tradycyjnej. Dokładnie według wytycznych Narodowego Banku Polskiego. Rzadko się zgadzam z urzędnikami państwowymi. W tym momencie muszę przyznać stuprocentową rację Glapińskiemu, bo realizuje poprawną politykę długofalową. No ale to nie przeszkadza, że jestem inwestorem w kryptowalutach. Dlaczego? To jest rzeczy, zdecydowanie. Jeszcze trzeba podkreślić, że gotówka to nie tylko jest kwestia narodowej gospodarki, ale także podstaw odrobiny dyskrecji biznesowej dla pojedynczego człowieka. To jest ostatnie zabezpieczenie jego prywatności, jego suwerenności ekonomicznej. Przed wścibską ingerencją Wszystkich, czyli podmiotów komercyjnych, tych wywiadów, aparatu skarbowego i każdego, który chce za to zapłacić. No bo każdy, kto chce za to zapłacić, dowie się wszystkiego o tobie, jeżeli pieniądz będzie cyfrowy. No tak. bo to będzie całkowicie transparentne. Wszystko, co kupiłeś w Biedronce, będzie wiadomo, jakiego papieru toaletowego używasz, o której wstajesz, z kim śpisz i tak dalej, i tak dalej. No to już za daleko się posunęło, jak na moje pojęcie mm, wolności. To byłby contact tracing y, w maksymalnej wersji. Kontakt <śmiech> tracing przy, przy okazji koronawirusa to był tylko jeden z takich wytrychów przygodnych, które się pojawiły i które trzeba było natychmiast wykorzystać, bo oczywiście te narzędzia, narzędzia inwigilacji, które powstały przy tej okazji, to one łamią wszystkie wcześniej uroczyście uchwalone zasady ochrony danych osobowych, prawda? I to te zaklęcia, że tu chronimy, to nie wolno i to nie wolno zbierać, nie wolno analizować i tak dalej, ale tylko wystarczy jakaś głupia pandemia, grypy światowej i już wszystko wolno. A nawet trzeba. <ścoughs> Jest to absolutnie legalne. Z zrobiło się hermą tak, no i widzisz właśnie takie cuda e, na, e, te, takich cudów doświadczamy więc warto się nad tym pochylić nad dokąd to zmierza, dlaczego jaki jest tym cel no contact tracing ma e, z, ma ogromne zalety dla tych tracerów, tak <śmiech> nie, nie tracerów tracerów bo to tracerzy trzymają te wszystkie dane i przy ich użyciu chcą nas stresować tak jak bydełko w zagrodzie trzymane na krótkiej smyczy pod prądem. Bo jak się wychylisz, to, to dostaniesz elektroszoki. Bo tam wychodzić z zagrody nie wolno. Także, no... Nowy wymiar wolności mamy. Właśnie doświadczamy teraz. Tak. chwila wytchnienia teraz letniego to korzystajmy bo to kilka miesięcy mamy tego oddechu normalności, możemy nawet wyjechać za granicę, chociaż trzeba mieć paszport bydlęcy przy sobie, ale będzie, dlatego że już w wielu miejscach y, do przekroczenia granicy jest y, konieczne szczepienie tak. w przeciwnym razie, y, jeżeli ktoś y, nie ma tego szczepienia no, to jest kwarantanna Także na przykład wiele tutaj w okolicy biznesu, no uschnęło ze względu na brak klientów w ostatnich dniach, ponieważ wszystko było dla czy, czy gabinety powiedzmy lekarskie, różne, prywatne, gdzie euro jest na Słowacji, a tutaj jest złotówka, także wtedy ten przejścnik był, był korzystny no niestety nie chcą się szczepić w związku z tym nie podejmują żadnych wycieczek do Polski także to ja, to, to się ja w, w, zwrócę Twoją uwagę na zbieżność tych paszportów które e, do niedawna były domeną zwierząt tych osobistych, tych do towarzystwa psy, koty i tak dalej one miały przecież przy wjeździe zagranicznym paszport szczepień, szczepionkowych właśnie, czyli ten dowód szczepień. No i on był w tych nowocześniejszych krajach w wersji elektronicznej. To była ta elektroniczna karta szczepień zwierzaka, że można z nim podróżować i on odbył wszystkie badania i jest bezpieczny, bo jeżeli by nie miał tego paszportu, to go tam inspekcja weterynaryjna, czy jak to się tam nazywa na lotnisku, zgarnie na kwarantannę na dwa tygodnie. I to samo teraz dotyczy dwunożnych. I to, to nie jest przypadkowa zbieżność, bo dokładnie te same procedury zagrożenia epidemiologicznego wprowadzono dla ludzi. No i teraz wprowadzono także odpowiednie dokumenty podróży i procedury szczepienia, tak jak dla psów. Więc no to jest pewien znak czasu. Sprowadzono nas dwa piętra niżej do... Roli, którą do tej pory grały m, nasze psy i koty. Jak tylko chciały wjechać za granicę ze swoim panciem, tak? no to musiały mieć dokument podróży, czyli paszport szczepionkowy. A teraz się okazuje, że pancio też musi mieć paszport, bo inaczej kwarantanna. Ja to już spenetrowałem rok temu, kiedy zobaczyłem, że w drodze nakazu tego ministra, jak on tam się nazywał, tego świętego Łukasza Szumowińskiego, tak? Nakazano, bo tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej mówił, że to absolutnie jest niepotrzebne i bez sensu, a potem ogłosił, że wszyscy mają zakładać kagańce. No i w tym momencie zero tolerancji i patrzę na ulicy tutaj na osiedlu, spaceruję dwunożny z czteronożnym. No i dwunożny ma kaganiec, a czteronożny nie, bo dla niego jest za gorąco. No, odwrócenie ról. I wtedy już wiedziałem rok temu, była wtedy ciepła wiosna, że nastąpiło odwrócenie ról i tylko patrzeć jak zaraz będą paszporty szczepionkowe dla dwunożnych, nie tylko dla czworonogów. No i patrz pan jaki prorok. Okay. Właśnie obserwujemy ostatnio bardzo wiele tych zjawisk, które były absolutnie niemożliwe. To się miało nie zdarzyć nigdy, a na pewno nie w Polsce, a tu jednak y, obserwujemy niestety, jak po sznurku, kolejne zdarzenia, które z, z teorii spiskowych robią się codziennością. Także y, to z jednej strony, a z drugiej, powtórki z historii, czy to z lat 30. to też wspomina... Yy, ta pani Naomi yy, Wolfi? Czy, yy, czy tak to jest nazwisko? No, Wolf. Albo Wolf. Wolf, bo to jest od imienia znanego. Wolf to jest takie znane, plemienne imię. Nie od Wilka. To jest Wolf. To tak, mogę. tak samo? Nie, nie. To jest imię imię męskie, no ale to nie przeszkadza, że można tworzyć także nazwiska od tego. Wolf, Wolf, e, tak samo jak Hirsch albo Herschel. Tak? Prawda? No, to na tej samej zasadzie jest nazwisko Wolf. Więc e, jest też znane nazwisko niemieckie pod tyłem Wolf, czyli Wilk. No, no, mają dużo wspólnego, tak powiem tutaj etymologicznie, językowo, bo można to prześledzić i tam, no, nieważne. Ważne jest to, że Wolf jest to imię męskie, charakterystyczne, tradycyjne. I od tego jest nazwisko Wolf albo Wolf, w zależności od tego, w jakim kręgu językowym przebywamy. Niemcy mówią na to Wolf, a e, angielskojęzyczni mówią Wolf. No i pani Wolf dostrzega podobieństwa z lat 30. kiedy również były paszporty. Wtedy w Niemczech były paszporty genealogiczne, które uprawniały do wejścia do Chin, do teatrów. Jakżeż to podobne do bieżącej sytuacji. No niestety przerażająco podobne. No i widać te same metody różnicowania ludzi, yy, co wtedy. No skończyło się to źle i takie też mam przemyślenie, że to również się skończy mordem mordowicielnych bo inaczej się nie będzie dało. No tak zauważa celnie pani Naomi, bo ona mówi o dziesięciu krokach. Opisała już kilkanaście lat temu w książce dosyć ważnej, odbiła się szerokim mechem. 10 kroków dyktatury. To ma inny tytuł, bo tytuł jest obrazoburszy, a jednocześnie bardzo prawdomówny. Koniec Ameryki. Proroczy. Tytuł i tam pokazuje detalicznie, jak te kroki w różnych tam dyktaturach historycznie wyglądały, 10 kroków dyktatora. No i jednym z ostatnich jest co? No delegalizacja prywatnej broni. No i uruchomienie totalnego państwa policyjnego bez zgody. Tak. Stan wojenny w różnych zakątkach. Bez zgody po, tego państwa policyjnego, urzędniczego, nie może nawet wyjść z domu. No i e, no, mi miała rację, bo te wszystkie e, kroki właściwie już są na ukończeniu. Brakuje tylko jeszcze w Stanach konfiskaty broni. No to jest trudno do, dojść do tego, ale y, y, ziutek, bidoń tam pracuje mocno i kolejne projekty ustaw y, przygotowuje już. Jedna nawet jest związana z tak zwanym terroryzmem, przeciwdziałaniem terroryzm, terroryzmowi wewnętrznemu, y, czyli ten domestic terroryzm, To jest rozszerzenie o kolejne piętra Patriot Act, no i tam jest donosicielstwo masowe, przeciwdziałanie mówili, nienawiści i tak dalej. I profilaktyczne y, aresztowanie ekstremistów. No, z razem ja no, o, oczywiście. Tak, profilaktycznie wiadomo, że pan wy, wy, przejawia pewne m, działania ekstremistyczne, to my profilaktycznie pana izolujemy a razem z rodziną, oczywiście pozbawiamy pana możliwości m, korzystania z broni, natychmiast ją konfiskujemy przymusowo, bez nakazu sądowego, no bo to jest działanie prewencyjne. <laughs> musimy działać, tak powiem, wyprzedzająco. No i to, to nie jest mój wymysł. Podobne ustawy są obecnie przygotowywane w Kanadzie, po sąsiedzku. To jest najwyraźniej działać, to jakaś koordynacja. I także w kilku miejscach w Europie, chociaż Europa jest od dawna rozbrojona, ale to profilaktyczne zapobieganie mowie nienawiści i tam ekstremizmowi, no to jest popularne. Ostatnio wprowadził te hasła wspomniany tutaj już znany luminarz internetu pan Zuckerberg, mianowicie od kilku dni u wybranych klientów czy użytkowników, jak on to tam nazywa Facebooka, pojawiają się ostrzeżenia zachęcające do kontaktu z grupą specjalistów, ponieważ... Przypuszczamy, nasze algorytmy wykryły, że miałeś kontakty z osobą wytypowaną jako y, podejrzany o ekstremizm. Więc prosimy, abyś skontaktował się z naszą grupą, tutaj z tym się zajmującą, przeciwdziałającą ekstremizmowi w internecie. Zbrodnią tak, tak wyprzedzająco, prawda? Czyli, że tutaj jeżeli zauważyłeś cokolwiek wśród grona swoich znajomych, jakieś treści ekstremistyczne, to prosimy, abyś o nas, nas, czyli naszych fachowców o tym poinformował bo my zrobimy z tego użytek na zasadzie, którą właśnie wspomniałem, czyli tych ustaw, które są przygotowywane, raportu mniejszości i profilaktycznego przeciwdziałania, prewencji mm, mowie nienawiści ekstremizmowi, prawda? Domestik terroryzm. Musimy być czujni. Jak zobaczysz jakiegoś ekstremistę, to zatrzymaj go! <słysk> To już się dzieje. To, to, to ja tego nie wymyśliłem. Ja to komentuję, bo to się właśnie pojawiło w ostatnim tygodniu. To jest na bieżąco, na gorąco. To jest testowane teraz tej wersji beta. No Zobaczymy, czy populacja czterech miliardów tak zwanych użytkowników Facebooka to zaakceptuje, bo jeżeli bez alergicznej reakcji to pozwoli temu zaistnieć i będzie się nadal oszołomiona temu przyglądała, no to będą dalsze kroki. Tak. Będą dalsze ja, kroki. To właśnie jest przedmiotem troski, pani Naomi, że ten nacisk aparatu władzy uznaje za coś nienaturalnego i złobróżnego. Także i kwestie posiadania broni i prawa do wolności wypowiedzi, to wszystko do niej dociera wtedy, kiedy zaczyna emitować treści zgodne, że tak powiem, ze stanem faktycznym. I nagle jest szok realności, tak? Zderza się z aparatem państwowym, cenzurującym. Widzi też ten przymus zacieśniający się zawsze który nie szanuje jednostki, bo to jak wiadomo w tych wszystkich marksistowskich y, ustrojach jednostka, jednostka ze, Liczy się społeczność, ale oczywiście ta, która jest y, zgodna z wytycznymi plenami. Odpowiednio posłusznie sformatowana, bo ci, którzy się sprzeciwiają, <coughs> muszą zostać zrównani z ziemią. Często posłuchają takie reedukacji. Często dosłownie, w tej wersji hardcore, dosłownie, zmieszani z błotem, wdeptani w glebę. I tutaj prym wiodą chińscy komuniści. Warto dostrzec, że oni są mocno zaawansowani w dziedzinie komputerowego nadzoru społecznego, inwigilacji, no i współpracy międzynarodowej, no bo ich firmy internetowe zaadoptowały i rozwinęły wiele technologii zaimportowanych między innymi ze Stanów Zjednoczonych. I obecnie oni te techniki inwigilacji sprzedają na świat całe oprzyrządowania, często we współpracy z firmami amerykańskimi. Także no, no budzi to uzasadnione niepokoje, że to już posunęło się za daleko, bo no bo staliśmy się bezwolnymi ofiarami systemu y, takiej aksamitnej opresji, której nie widać, ale jest niezmiernie skuteczna właśnie dlatego, że nie widać tych kajdan stalowych. Jest tylko takie Aksamitne łącze internetowe, które wszystko wie, wszystko przewiduje. Jak się zachowasz nie tak, to dostaniesz ostrzeżenie sms-em. Pierwsze, drugie, a trzeciego nie będzie, bo ci po prostu zamknął konto. I tak. wtedy zrozumiesz, że nie, nie możesz. Nie, zadziałałeś nieprawidłowo, a społecznie, no. Ale to... to dla twardzieli, no to wtedy zrozumieją, jak już nie będą mieli pieniędzy, tak, i nie będą mogli nic zrobić, to wtedy zrozumieją, że, no są jednostką, a społeczną to teraz. Jak tu powrócić na grono społeczeństwa? No, trzeba zarobić dodatnie punkty. Obywatelskie, tak jak Chiny. Tak! Odrobić to, to zaufanie społeczne i tutaj nikt, tutaj żaden kolektyw ci nie wy, tej laurki nie wystawi, to po prostu bezmyślny. Twardy, zimny komputer, liczy te punkty i patrzy, no, jaki masz wynik. No. Jak... A zero 0 zero łapówkarstwa, żadnych prezentów lub nic tych rzeczy. Komputer jest zimnym, po prostu nic nie jest nieprzekupny i nigdy nie śpi. No. I na tym polega nadzieja właśnie chińskich komunistów, że komputer proszę pana nigdy się nie myli. Jak pan dostałeś 20 punktów karnych, to się panu należały. No tak. Właśnie, a co na to nasza naomi z wywiadu? Otóż yy, daje tutaj prostą receptę jakżeż yy, humanitarną i ludzką. Po prostu podtrzymujmy kontakty z osobami zaufanymi, spotykajmy się w dobrym, znanym, bezpiecznym gronie. Tutaj wspomina o własnym domu, o przyjaciołach, o, o osobach, które myślą podobnie. Także tutaj widać, że ta, to, to jej nawrócenie takie, chociaż może bardzo wąskie i sprofilowane, jednak idzie we właściwą stronę, we właściwym kierunku, dopatruje się właśnie remedium na ten aparat administracyjny, komputerowy, na tą sztuczną inteligencję i te wszystkie, jakby powiedzieć, te prześladowania wirtualne sposobu poprzez odświeżenie kontaktów z żywym, życzliwym człowiekiem. No tak, to jest właśnie, na tym polega siła gatunku ludzkiego jego naturalna zdolność i dlatego między innymi takie ogromne parcie w kierunku transhumanizmu, czyli połączenia na trwałe człowieka z maszyną, żeby ta maszyna go zaczęła kontrolować. Tak? No bo ja tak widzę główny zamysł i cel tego całe, tej całej ideologii wariatów pod tytułem transhumanizm. Tak jakby człowiek nie był dostatecznie Dobry sam w sobie, że trzeba było go udoskonalić, ale jak? No, połączywszy go z superkomputerem, tak? To już wtedy będzie, już po prostu będzie super człowiek, tak? Powiem Ci, że z, z taką ideologią i z, taką, mm, z takim uzasadnieniem, no, ja się absolutnie nie zgadzam, bo ja wprawdzie nie jestem doskonały. Ale uważam, że w tym rozmiarze, w którym jestem i sam dla siebie, Jestem idealnym towarzyszem, bo nie mogę się ze sobą rozstać. I y, bardzo żałowałbym przymusu, gdyby ktoś mi tu wpiął jakiegoś implanta i mnie udoskonalił, bo mnie sprzągł z komputera i powiedział, słuchaj, teraz jesteś lepszy, mądrzejszy, więc powinieneś się cieszyć. Tak? Ja bym się poczuł wtedy jako y, osoba całkowicie zdegradowana, jako niewolnik, no to właśnie mamy dzisiejszy, czy wczorajszy artykuł u Alexa Jonesa w Prison Planet. Biocyfrowa konwergencja, czyli implementacja różnych elektronicznych gadżetów w organizmy żywe, od owadów począwszy, aż po ludzi. Czyli a to jakieś neurolinki, a to jakieś tatuaże elektroniczne, które sprawdzają poziom przeciwciał, czy stan emocjonalny. No i oczywiście połączenie komputer-człowiek, które powoduje, że albo to jest obywatel idealny, albo żołnierz doskonały, albo jeszcze jakiś inny tam działacz partyjny, że tak powiem. No tak, to wszystko to ma jeden wspólny mianownik, że jeżeli będzie ten idealny i ten lepszy, ten ulepszony, wersja turbo, to zawsze jest podległy jakiejś ukrytej, wyższej inteligencji yy, która się z, z, z, kryje za tym algorytmem, za tym implantem, za tym yy, za tą siecią internetową za, yy, za tym komputerem no, za tym internet of things ja nie jestem rzeczą ja nie chcę być podłączony do internetu rzeczy ja jestem autonomicznym człowiekiem, który posługuje się własną, autonomiczną, wolną wolą i korzystam z tych gadżetów tak wtedy i na ile uważam za stosowne według mojej prywatnej, autonomicznej oceny. Natomiast nie przewiduję, nie wyobrażam sobie, absolutnie protestuję i nie dopuszczę tej sytuacji, żeby ten, żeby ten sprzęt się ze mną połączył na stałe i mnie nadzorował i mną kierował. To jest, to jest, to jest kres mojego, mojego człowieczeństwa. Tak samo jak się nie zgadzam z tych samych powodów na przymusowe terapie wszelakie lecznicze, jakiekolwiek by one nie były, jeżeli są, nie są dobrowolne, to mamy do czynienia z absolutnym zamordyzmem nie ma możliwości istnienia zamordyzmu lekkiego, połowicznego tak samo jak nie można być połowicznie w ciąży tak? pani jest dziewicą czy pani jest w ciąży to są dwie sytuacje wzajemnie się wykluczające jest pani albo dziewicą albo pani jest w ciąży proszę wybierać sytuację mówi pan bo ja tylko troszkę zaszłam w ciąży tak? no nie <śmiech> nie, nie ma takiej opcji w programie biologii nie można być troszeczkę niewolnikiem, tak? W piątki i w soboty tylko jestem niewolnikiem. Nie, Jesteś totalnym niewolnikiem, skoro raz zostajesz zniewolony. I jeżeli masz przymusową terapię w postaci szczepienia, maseczki czy innych rzeczy, no to po prostu jesteś podmiotem jakiegoś państwa totalitarnego, które by, będzie dalej eskalowało, tak jak z psem. Pies chodzi w kagańcu, ty też chodzisz w kagańcu. Jaka jest między wami różnica? Żadna. Jesteś wedle nomenklatury ONZ-u kim? Dwunożnym, naczelnym. Jesteś zwierzęciem. ONZ ma różne programy ochrony biosfery, między innymi ochrony gatunków. I co się tam pisze? No chronimy człowieka i inne zwierzęta. No niestety takie się pojęcia teraz... Ale, ale to nie jest błąd. To nie jest błąd tłumaczenia, kochany. To jest humans and other animals. Po prostu. Przeczytaj to u źródła. Od niemalże stu lat taka nomenklatura obowiązuje. Jest człowiek i inne zwierzęta w biosferze. To, że jesteś dwunożny, to cię w, w tych planach niczym nie wyróżnia. Jesteś tak samo gatunkiem, który jest zagrożony wyginięciem, tak samo jak psy. Więc można ci założyć kaganiec, tak? A to, że tobie się wydaje, że ty ten, masz tę wolną wolę i będziesz sam sobą kierował to tobie się wydaje, bo jeżeli pozwolisz sobie założyć przymusowo kaganiec i wstrzyknąć cokolwiek, gdziekolwiek, to jesteś tak samo jak twój pies. Po prostu. Poddany woli wyższej inteligencji. Wybieraj. Jeżeli sobie na to pozwolisz, to ci to zrobią. Taki jest plan. Ja... przesuwa się systematycznie. Tak, ja się na to nie zgadzam z, z pryncypialnych powodów, z, z... Nie zgadzam się na przymusowe terapie, nie zgadzam się na przymusowe implanty, nie zgadzam się na transhumanizm, nie zgadzam się na inne durnoty wymyślone przez totalniaków wiadomego pokroju. No, jeden z elementów wojny psychologicznej, którą się z obywatelami prowadzi, to jest zmaganie nastrojów depresyjnych poprzez yy, dezorganizację myślenia, chaos informacyjny, yy, takie poczucie beznadziejności, nieuchronności tych wszystkich zmian, a to nie jest, nie jest prawda. I tutaj znowu nasza bohaterka wywiadu zauważa to, że nie można się temu podporządkować, Nie jesteśmy poddanymi Chińskiej Partii Komunistycznej, czy jakiejkolwiek innej partii, która może nas zamknąć za to, co mówimy, za to, co robimy. Nie może to dojść do skutku i myślę, że każdy powinien sobie tutaj odpowiedzieć na to jakim chce być człowiekiem czy w ogóle chce być człowiekiem czy tylko poddanym lub niewolnikiem no bo niestety dochodzimy do poziomu że albo albo nie będzie się tego dało pogodzić no ja ci powiem że niestety dochodzimy do punktu granicznego kiedy ten wybór będzie nieunikniony i będzie twardy wybór przyjdą goście z, w mundurach i dadzą Ci taki wybór proszę wybierać to albo tamto nie ma już możliwości udawania, że Pana to Panu się wydaje że Pan może to i tamto owszem, Pan może się odwołać do sądu i do innych rzeczy, ale to jest dekret i my Panu nakazujemy to i tamto no i w tym momencie możesz się sprzeciwić narażając na brutalne konsekwencje, a możesz się nie sprzeciwić. Masz wybór, zawsze masz wybór. Ja bym tutaj zacytował e, niedawno zmarłego, znaczy nie tyle zacytował, ile e, epizod z życia Witolda Kieruna, niedawno zmarłego, bo to przez co się e, jego życiorys zakończył. Mianowicie m, e, był e, żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w powstaniu, jego y, biografowie notują takie zdarzenie, że podczas zwycięskiego szturmu na pocztę główną samodzielnie wziął do niewoli 14 jeńców niemieckich, przy czym pozyskał jeszcze ręczny karabin maszynowy, 14 karabinów y, tych y, prostych oraz 2000 sztuk amunicji. Jest takie zdjęcie właśnie y, dosyć znane, y, gdzie y, pełne radości człowiek, który wygrał walkę, przeważającymi siłami wroga i myślę, że to jest taki przykład dosyć z grubej rury, ponieważ y, potrzebna jest na pewno odwaga, nie tylko cywilna, ale kto wie, może jeszcze bardziej brutalna, która postawi zdecydowany stop y, takiej przemocy, która wobec ludzi odbywa i y, da do zrozumienia przeciwnej stronie, że jednak więcej jest osób, którzy są przeciwko takiej tyranii i są gotowi, no że tak powiem, troszkę się napocić, żeby temu przeszkodzić. Także taki, taki mi się kojarzy tutaj przykład jako coś, co teraz się już rzadko zdarza, bo żeby się samemu wybrać z jakimś prostym pistolecikiem, to zazwyczaj była jakaś taka pięciostrzałowa klamka, bo nie można tego nazwać niczym innym. Na, na 14 gości z karabinami i stanowisko karabinu maszynowego. No to jest rzeczywiście godne polskich powstańców. No było więcej takich ludzi. Kozaków w tym czasie nie brakowało. <śmiech> było, był między innymi był ten Ostatnio bardzo popularny człowiek, który sam się zgłosił do Oświęcimia po to, żeby wykonać tajny rozkaz rozpoznania, co się tam dzieje i opisania raportu. Ale zanim go stworzył, no to jeszcze dokonał brawurowej ucieczki stamtąd. No i co ciekawe, wszedł do tego obozu jednocześnie z panem Władysławem Bartoszewskim. W tym samym dniu <głos》> został pacjentem tego uzdrowiska. No Bartoszewski po kilku dniach w drodze tam... No, wyszedł ze względu na stronę zdrowia. Tak, bo był bardzo chory i po tygodniu wyszedł i sam naczelnik go odwiózł na stację kolejową, dziękując i przepraszając <głos》> za niedogodności. No a ten rotmistrz, o którym mówię, pan Witold Pilecki... Tak, tak. Został tam jeszcze rok, czy półtora, a potem zorganizował ucieczkę i był jednym z niewielu, którym, którym się ten cud udał. Więc kozaków nie brakuje. Trzeba ich tylko wyłuskać i, no i brać odpowiedni przykład. Ja nie mówię, że każdy jest w stanie, że powiem, takie cuda robić w życiu osobistym, prywatnym i zawodowym. Tego nie twierdzę, ale mówię, że no, że warto. No, było takie epizody, yy, po prostu Warto studiować rzeczy, które są ukryte, bo to nie jest tak, że wszyscy są jednakowi i wszyscy są bandą tchórzy, nieudaczników i, i debili. Tak nie jest. No i ja osobiście wolę <śmiech> brać przykład, a przynajmniej naukę z tych trochę mądrzejszych, odważniejszych i tych, tych takich. E postaci, które mnie budują a nie codziennie się defraudować, deprymować i rozmieniać na drobne ja no nie mówię, że jestem bohaterem bo to jest nieprawda, ale no ale lepiej bym się czuł w takiej skórze chyba zdecydowanie no, jest to lepszy przykład myślę, że takie przykłady należy yy, promować jak najbardziej bo nawet w takich małych zdarzeniach codziennych wydaje mi się, że wiele osób, które należą do niezdecydowanych, nieświadomych albo po prostu zagubionych pośród tych wszystkich propagandowych informacji, nie są w stanie powiedzmy sami przebić się to, czy to z braku czasu, czy możliwości dostępu do, do rzetelnej wiedzy. Jeżeli są świadkami różnych takich sprzeciwów, no to też zastanawiają się, czy to aby nie warto y, przemyśleć jeszcze raz swojej postawy i wybrać stronę, po której się stawić. Najśmieszniejsze w tej obecnej dobie internetu jest to, że y, główny nacisk, ten punkt skupienia y, zajmuje centralną pozycję taki typowy proletariusz. Człowiek, Przeciętny, taki typowy zjadacz chleba, czyli taki reprezentant mas. To jest ten bohater internetu, z którym wszyscy się um, usiłują um, jakoś identyfikować. I do niego są przykrojone te wszystkie duże programy. E indoktrynacji społecznej, manipulacji i tak dalej, no bo większość ludzi, ponad 90%, no to jest niezbyt bystra, jest trochę zachowawcza, trochę taka zakłamana, taka y, jest interesowna, korzysta z okazji, taka trochę spryciarska, taka no wiadomo jaka, prawda? wygodnicka, nie za bardzo lubi się zmęczyć, no to wiadomo, to do nich jest to wszystko przykrojone. I, i, i to jest punkt skupienia, to wszystko te, i, te, i Facebooki, i te Twittery właśnie żerują na tej populacji i tak całą resztę widowni formatują, że jeżeli jest troszeczkę, jesteś troszeczkę bardziej wyrafinowany, no to nie jest to, to dla ciebie, bo wchodzisz tam i czujesz się jak, jak w cyrku, no, w, wśród karzełków. Nie? Wszedłeś, co to za banda idiotów, tak? Ale druga strona tej całej zabawy polega na tym, że ta, ta antagonizacja i przeciwstawienie, polaryzacja intelektualistów tej wąskiej grupy, która zanika i tej masowej rzeszy debili, ta polaryzacja jest świadoma. Ona jest e, prowokowana, ona jest pielęgnowana. Ludzi się dzieli właśnie na te kasty i tych troszeczkę mądrzejszych, tych krytycznych, tych, którzy coś tam mówią cichym głosem i zauważają, że wie Pan, ja się z tym nie zgadzam. Tych się wycina i tych się wystawia na margines, są oni sfrustrowani gdzieś tam siedzą w piwnicy. To jest celowe działanie. Jaki z tego... ale, ale zobacz, Jaki z tego praktyczny wniosek wypływa? Nie można na to zezwolić. Nie można zezwolić z jednej strony na wyalienowanie elit na zewnątrz, że proszę pana, ja z debilami to się w ogóle nie kontaktuję, bo nie mam na to czasu. Z motłochem daj pan spokój. To jest błędna podstawa, jest aspołeczna, jest kontrproduktywna i jest źródłem klęski. I druga postawa, lustrzana ze strony baranów, którzy mówią panie, co pan, jaka tam filozofia, ja to wszystko... No, ja sobie obejrzę tutaj meczyk, tak? Teraz jest pan kiepski, a potem jest transmisja, bo mamy teraz Mistrzostwa Europy, czy Świata, czy co tam grają, tak? I to jest moje życie. Rozumiem, że te światy trzeba połączyć, bo my dzielimy wspólne terytorium, spotykamy się na tej samej ulicy, oddychamy tym samym powietrzem. Jesteśmy tym samym gatunkiem. Nie możemy pozwolić na to, żeby nas rozdzielono. Po prostu nie, nie możemy, bo wtedy, jeżeli damy się w ten sposób podzielić, rozdzielić na, na rasy, gatunki, przekonania, partie i tak dalej, to będą nami rządzili tak jak zawsze. A tak naprawdę już nie partie i politycy, tylko sztuczna inteligencja będzie nami zawiadowała przy użyciu internetu. Ta wizja jest po prostu tak straszna, tak przerażająca, że, no, że aż mi przykro ją formułować, ale to w tę stronę zmierza. Stanęliśmy na rozdrożu. Albo powrócimy do tych naturalnych korzeni tego społeczeństwa wspólnego dla wszystkich ludzi, albo rozproszymy się na, na niewolników i nadzorców. Są tylko dwie opcje. To znaczy wydaje mi się, że taka ilość czynników kryzysowych, które jest teraz nagromadzona i które tutaj zgodnie przewidujemy, że w pewnym momencie przekroczą punkt krytyczny, to jednak prowadzi do sytuacji na tyle gwałtownej, że któraś z wersji będzie musiała zwyciężyć. Chociaż niekoniecznie pozytywna od razu, to jednak jestem optymistą, że ona będzie musiała dojść do, do głosu chociażby z tego względu, że przetrwają tylko ci, którzy będą w stanie się nie znalazzyć pośród tego, tego świata, który przypomina e, informatyczną dżunglę, informacyjną. Wszystkie te, te zjawiska, które są wokół nas, to one do pewnego momentu narastały i to właściwie można zaobserwować, e, że z, z tymi pierwszymi lockdownami z zeszłego roku Nastąpiło y, uspokojenie różnych procesów, one zostały wygaszone, wygaszone wyciszone. Y, cel tego prawdziwy był inny, po to, żeby przebudować struktury społeczne, y, żeby zlikwidować bardzo wiele przejawów wspólnego życia społecznego, czy to kulturalnego, czy to religijnego, y, artystycznego, sportowego, no jakiegokolwiek. Natomiast może się okazać, że to y, buduje również zjawisko e, otwierania oczu, że ten cały zamęt był zbyteczny, że jest też e, inne styl życia, ale to trzeba mieć taką elementarną, przyrodniczą odwagę po to, żeby e, swój życiorys chronić, swoich najbliższych. Tutaj ja się odwołuję do całkiem atawistycznych zwyczajów. Trzeba zjeść, trzeba wypić, trzeba się wyspać trzeba odpocząć, ale trzeba też mieć miski wokół siebie, trzeba mieć poczucie stabilizacji, poczucie jakiegoś rozwoju, bezpieczeństwa, czyli nie da się tego uzyskać pośród struktur władzy, która to ona albo opodatkowuje jednym, drugim, trzecim podatkiem, albo nam jakieś zakazy, nakazy stawia raz po raz nowe od wieczora do poranka znikąd się zjawiające, i musimy budować ten swój świat i myślę, że to jest kierunek, żeby odbudować te więzi społeczne, które zanikły. Nie dać się tłoczyć y, atomizację społeczeństwa. No ja wiem, że to na, na wsi w mniejszych miejscowościach, w drobniejszych y, ludzkich siedliskach to jest proste. Natomiast w dużych miastach jest to bardzo trudne. Jest to właśnie na tym oparte. Te duże miasta są niekorzystnym środowiskiem do tych zjazd. Zgadza się, są inkubatorem tych, tych nowych trendów, nie bez powodu urbanizacja przyspieszyła ostatnio i te nowe programy ochrony środowiska, agenda 2030. Bardzo wielki nacisk kładzie na na aglomerację, na ściągnięcie ludzi z rozproszonych siedlisk miejsko-wiejskich do dżu miejskiej dżungli i stworzenie tych kołchozów, gdzie wszystko jest transparentne, gdzie wszyscy, wszystkich non-stop widzą, obserwują i nie ma żadnej mo możliwości ucieczki z tej małej przestrzeni do, do alternatywnych sytuacji. Czyli, że uzależnienie właściwie od tych struktur. No tak, te nowe miasta, które mają chronić e, e, tak zwaną ekologię i planetę i klimat, no to jest nic innego niż uogólniony kołchos małe mieszkanka, jakieś takie domki, ale wszystko w tych lokalnych społecznościach i tam są komuny i tam są rady mieszkańców i, i oszczędzamy prąd i tego i owego i wszystko jest takie właśnie wielkomiejskie i, to, i to, ten, ten trend przyspiesza, bo y, y, na wyższym piętrze Duże fundusze są kierowane właśnie na te programy ekologiczne, czyli że urbanizacja w tym trendzie unifikacyjnym jest wspierana finansowo przez duże banki, no bo one dostają pożyczki, bo to jest ekologiczne, bo to oszczędza prąd prawda, na przejazdy, na transport publiczny, na, na, na, na, prawda, na, na globalne ocieplenie i tak dalej. To jest nic innego niż elektryfikacja i kolektywizacja w nowym wydaniu. Po stu latach od rewolucji bolszewickiej jest dokładnie to samo robione w, w, w, w, w nowych, mm, nowych realiach technologicznych. I, i, w nowych, w nowych, z nową bardziej wyrafinowaną ideologią, ale to jest dokładnie to samo. Ja to przestudiowałem i to relacjonuje ci z wielkim lękiem, bo ta ideologia wcale nie umarła. Pan Klaus Schwab z Międzynarodowego Funduszu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego z Davos, który niemalże ocieka złotem, bo to jest bogaty człowiek. Ale przecież on z przeświadczenia z wychowania to jest rasowy komunista. To aż trudno uwierzyć. No jak to? Taki bogaty komunista? No zgadza się. Ci goście zaprowadzają dzisiaj światową komunę. To trzeba przebić tę barierę pojęciową, że komunizm to jest taki siermiężny, to jest taki system wymyślony przez biedaków. Nie, kochany, to jest system wymyślony przez wielkich bogaczy, którzy mają całą kasę. To jest system dla nas wszystkich. Tak, no także on przeszedł lifting, także mamy go w nowej odsłonie, nowoczesnej, prawie że kosmicznej, dlatego że dysponuje technologią niesamowitą, jeżeli wziąć pod uwagę nanotechnologię, informatykę i te wszystkie wynalazki, które teraz są na poziomie już komórek w organizmie, czyli różnego typu mikroczujniki, które są w stanie wpływać na nasze samopoczucie i stan naszego zdrowia. Bo y, szereg technologii y, proponuje korekty y, podawanych substancji chemicznych po to, żeby właściwe lekarstwo zostało podane we właściwym momencie stosownie do wymogów systemu. No tak, no tego rodzaju mikrodozowanie już działa i można pokazać na wiele patentów w tej mierze, to funkcjonuje, ale przecież nie chodzi im o, o te konkretne patenty, tylko o ich zaprzęgnięcie do swoich własnych celów, że przecież można to wykorzystać dla dobra społecznego. Jak ktoś jest społeczny i agresywny dzisiaj, no to po prostu automatycznie mu się tam dozuje substancję znieczulającą i jutro już w stanie rześki i pogodny i społecznie nastrojony pozytywnie do współpracy ze swoimi ziomkami, prawda? Nie myślał o tylko dla dobra wspólnego weźmie się do Będzie tworzył wspólny dobrobyt dla większego dobra, for the greater good tak to jest w oryginale bo co ciekawe te dokumenty systemowe, strategiczne są pisane w angielszczyźnie amerykańskiej, bo ta centralna no chyba jest w Nowym Jorku, ideowa. Oczywiście te ośrodki dyrygujące są w różnych miejscach świata, ale ta lingua franka tego świata jest nadal angielska, no i tutaj źródło słów można sobie znaleźć zawsze. Jeżeli mamy wątpliwości, to trzeba spojrzeć do, do wersji angielskiej albo amerykańskiej, to wtedy będziemy wiedzieli, jak to poprawnie przetłumaczyć. No to tak, te nowe trendy to zawsze tam emanują albo z Londynu, albo z Nowego Jorku. I tam się mieści dzisiaj gdzieś między nimi ta centrala Nowego Kołchozu przynajmniej z mojej obserwacji i jakby na to spojrzeć teraz w lipcu, na początku lipca 2021, to się okazuje, że stuletnia już komunistyczna partia Chin w tym wielkim programie światowej rewolucji, no to jest całkowicie anachroniczna, bo wykonała duży krok w tył i powiedziała, że i my się zgadzamy na wszystko, ale no, takie cuda to nie. My będziemy robili komunizm z chińską twarzą. <śmiech> po swojemu. <śmiech> po raz kolejny stanęli dęba i na unifikację monetarną i unifikację rządu światowego się nie zgodzili. Mało tego, z okazji stulecia e, Chińskiej Partii Komunistycznej Reakcyjnie chyba przywódcy chińskiej rewolucji mówią, że o wielkich osiągnięciach y, partii robotniczej i mówią, że no to wszystko zrobiono y, tutaj to y, Deng Xiaoping i wcześniej był ten y, Mao Zedong i tu myśmy zrobili tę rewolucję i to było wszystko właśnie z chińskim, wedle chińs chińskiej ideologii, z chińskim rysem historycznym, bo my odbudujemy teraz chińskie imperium. O, no to są kurde świnie, dopiero pasz pan, jacy antyrewolucjoniści? No, zaplute karły kontrrewolucji. No, wyszły z nich kontrrewolucyjne świnie w stulecie założenia chińskiej partii. Oni realizują rewolucję światową, tak, ale na chińską miarę i odbudowują chińskie imperium. no. Paszpan. Ta sprzeczka gigantów to jest jednak dobra informacja, bo widać, że się yy, będą jednak te spory rozszerzać, a to zawsze jest szansa, żeby na samym dole jednak po swojemu sobie życie ustawić. Ale ja Ci coś lepszego powiem, bo z tej okazji Xi Jinping powiedział te karkołomne jednocześnie spiżowe, niezłomne słowa, powiedział tak każdy, kto będzie pouczał Chiny i starał się je powstrzymać na tej drodze połamiemy mu kości i czaszkę dosłownie takich słów użył, ja nie znam chińskiego, ale z mandaryjskiego tam sobie przetłumaczyłem że y, rozczaskamy mu czaszkę, bo to tłumaczenie na żywo Da, da, w mordę tak mocno, że aż mu potrzaskamy głowę. O, no tak. No. Że to na pewno zrobiło wrażenie na, na wielu kątocych, na że widać, że coś się jednak dzieje i czeka nas na pewno wiele ciekawych wydarzeń, żeby to zrealizować. Ja się z tego. Ja się rechoczę tutaj złośliwie, jak zwykle mam w zwyczaju, ale powiem ci, że ta sytuacja mnie jednocześnie bawi, a z drugiej strony przeraża, bo to napięcie. I jak mówi chińskie przysłowie to jest wielkie zagrożenie i wielka okazja to, jest, to są dwie strony tego samego medalu to jest zagrożenie i to jest taki chiński piksogram ideogram ryzyko zagrożenie to jest to samo co okazja, tak jak na giełdzie tam gdzie jest ryzyko, tam jest zarobek tak samo i tutaj jest potężne, rosnące ryzyko konfrontacji i wielka nadzieja. No właśnie z drugiej strony te, te wszystkie procesy, które można by powiedzieć pojawiają się w czasach przedwojennych, bo tak to można już nazwać na dużą skalę, to nie, nie będzie dziś, za tydzień czy za miesiąc. Ale kto wie, może za parę miesięcy to już nabierze bardzo konkretnych y, utarczek, y, znaczy wymiarów powiedzmy, różnych takich wpięć na arenie międzynarodowej, bo to się koncentruje chociażby wobec y, Tajwanu i pokolicy na Morzu Południowochińskim. Wszystkie wydarzenia tam widać, że się podgryzają, gdzie tylko mogą, a to tajne manewry amerykańsko-japońskie, a to Chińczycy tam y, wlatują w przestrzeń powietrzną y, Tajwanu. Także widać, że Jedni i drudzy zmierzają do konfrontacji Amerykanie z tego względu, że ich pozycja słabnie, a Chińczycy z tego powodu, że ich pozycja rośnie, więc yy, każdy ma swoje tutaj powody, żeby tą sytuację eskalować. Powiem Ci, że patrzę na to z nadzieją dlatego, że wprawdzie Chińczycy nie są wielkim moim idolem i mocno się ich obawiam. Zresztą oni dają potem liczne powody, bo generalnie białą rasą żółci gardzą, a Chińczycy w szczególności. I to w każdych bliskich rozmowach wyjdzie na jaw, że oni nie szanują białej cywilizacji, uznają ją za coś kulawego i gorszego. I to samo już w sobie budzi moją, mój niesmak, bo ja nie jestem gorszy od żadnego Chińczyka. Nie, nie, nie, nie uważam, aby jego cywilizacja była lepsza i mądrzejsza, a on tak twierdzi. I jest o tym święcie przekonany. No i to niestety rodzi nieusuwalną przeszkodę, bo ja nie jestem w stanie się na to zgodzić. Ja może jestem trochę głupszy i bardziej zacofany, ale nie jestem od Ciebie żółtku gorszy. I nie pozwolę na to, żebyś mi tu wydawał rozkazy i mną rządził. Hmm? Podstawowa sprzeczność. I na tej linii, i to idzie według tych linii podziału, ewidentnie z tego przemówienia Xi Jinpinga to wynika. Kultywacja y, tysiącletniego mocarstwa chińskiego z Chińskiej Partii Komunistycznej wychodzi. Czyli jakby powiedział rodowity trockista, stanęłyby mu włosy na głowie i by powiedział tak, słuchajcie towarzysze, no ale w, w Pekinie rządzą reakcjoniści. Wprawdzie komuniści, ale reakcyjni. No właśnie. I to jest jednocześnie moja nadzieja, bo w tym gronie rewolucjonistów światowych, do którego to zalicza się Klaus Schwab, Mówię to z całą odpowiedzialnością studiów, źródła, możesz tutaj ze mną dyskutować. Jak, dopóki nie przestudujesz źródeł, to, to nie mam na to czasu. Ale jeżeli przestudujesz, to możemy stanąć do dyskusji, ja ci to udowodnię, że Klaus Schwab jest nowoczesną emanacją rewolucjonistą jest przez 100 lat i więcej. Tak, to jest jasne, bo oni jego poety takie właśnie emitują hmm, idee. Internacjonalistów światowych zbudujemy światowy kołchoz, będzie jedna waluta, jedna owczarnia, jeden pasterz, jeden mao Zedong, będzie rządził wszystkim, tak? No. Do tego to zmierza. Chińczycy mówią, zaraz, zaraz, zaraz chwileczkę, my zbudujemy komunizm, ale twarzą. No. Coś pięknego. A jak wam się nie podoba, to dostaniecie w ryj. Tak powiedział Xi Jinping na ostatnim stuletnim zjeździe, bo to było wielkie, to jest wielkie święto, tam cały tydzień świętują to stulecie. Także no, yy, to mnie napawa wielką obawą i niepokojem, a jednocześnie nadzieją. Także no, lipiec się zaczął ciekawie i powiem szczerze, że wakacje w ogóle chyba tegoroczne będą bardzo e, intrygujące i dynamiczne, i nie zabraknie nam tematów do rozmowy. A na moim zegarku jest godzina 27, czyli zbliżamy się do magicznej granicy. Godzina 30, więc może tytułem podsumowania tutaj zapodasz jakieś trendy i, e, no i e, no nie wiem, no, jakieś wytyczne na najbliższe dni. No, właśnie, jest dobrze, ale nie beznadziejnie. <śmiech> <śmiech> Także y, ja myślę, że lato to jest taki moment, że trzeba wypoczywać szybko i intensywnie i nie tracąc w oczu głównych trendów i tych wydarzeń, które w tle się rozgrywają, bo jak wiadomo, y, letnia Nirwana y, daje świetne alibi do różnych procesów, które przebiegają pod dywanem. Tego nie widać od razu. To właściwie ma pozostać niezauważone, dlatego śledźmy te rzeczy, tak, żebyśmy nie byli zaskoczeni chociażby jakąś dziwną kwarantanną, lockdownem, czy czymkolwiek, że zostaniemy bez papieru toaletowego, bo teraz można się spodziewać naprawdę wszystkiego od wieczora do poranka, rzeczy się dzieją, te y, najrozmaitsze y, zarządzenia niż, niż w większym zakresie terytorialnym wchodzą, niepostrzeżenie, o wielu rzeczach w ogóle się nie mówi, a one rzeczywiście już y, w dużym nasileniu funkcjonują, chociażby taki lockdown y, Lizbony, y, w, tym, w Portugalii, y, to są takie, wydawałoby się, rzeczy z naszego punktu widzenia drobne, ale jeżeli sobie przypomnimy te wiosenne utrudnienia, to naprawdę y, może to być denerwujące. Z całą pewnością, jeżeli jest pełnia lata, y, człowiek y, bardziej skupia się na wypoczynku, na spotkaniach ze znajomymi, y, z rodziną. Oczywiście to jest wszystko ważne, ale tak jak ja mówię strzeżonego Panu szczerze, miejmy na uwadze to, co się dzieje i nie dajmy się zaskoczyć. Nie przeczy to wypoczynkowi ani dobrej zabawie. Poza tym każda z takich okazji jest świetna, żeby sobie ze znajomymi porozmawiać i rzeczywiście wybrać tych najbardziej zaufanych, z którymi można bez obawy rozmawiać, bez kłótni, bez żadnej fary o tym, co rzeczywiście nas teraz dotyczy, o tym, co nas gnębi, co nam przeszkadza w normalnym, spokojnym życiu. Czyli rozumiem z tego, że jesteś wyznawcą teorii Delta, że Delta teraz jest na fali wznoszącej i coś z tego będzie. Coś z tego będzie, aczkolwiek spotkałem się na Twitterach z takim haczem, że Delta to nic, dopiero e Epsilon rozwali nas na atomy. <śmiech> <śmiech> Tam było inne słowo użyte. <śmiech> <śmiech> tak, tak, <śmiech> mniej więcej nadążę. Co się stanie I, i, i jaki tutaj czasownik został użyty, <laughs> ale to by przeczyło te, tym radosnym zapowiedziom, że budujemy elektrownię atomową. No bo jak tutaj nas Epsilon za, załatwi, no to nie będzie elektrowni, no. a, to, a to chyba powstanie. No. no bo trzeba przecież drożej płacić za prąd. Już... Cena energii na giełdzie, towarowej giełdzie energii, to taka wiadomość z ostatniej chwili, z ubiegła miesięcznych 300 zł, wzrosła do 350 z okładem. Także pff, moje prognozy się sprawdzają za, za gigowatogodzinę, czyli, czyli 35 groszy w hurcie, kurde, w hurcie. 35 groszy za kilowatogodzinę. Czyli, że wesoło nie jest, bo jesienią ten prąd chyba jeszcze podrożeje. Zasadniczo tych czynników inflacyjnych to mamy ostatnio bardzo wiele. Bo energia, żywność, rynki surowcowe, stal, mieć, drewno, różne te, te towary, które są składowymi znacznej części gałęzi przemysłu, produkcji. I budownictwa, i meblarstwa, i nie wiadomo jeszcze czego. Także jeżeli te surowce poszły tak radykalnie do góry, no to wszystko musi się w tą stronę ruszyć. No, inflacja się rozhulała na całym świecie. Jest mocno wbudowana w system. A jak to wygląda w kwestii tej, tej chwilowej na, na kilka miesięcy naprzód, no to. to będzie w środę, będziemy debatować na temat na webinarze. Co to się dzieje z tym dolarem i co to się dzieje z inflacją, jakie tu cuda robią. E, no, trzymają nas jak zwykle w potrzasku, no bo <ścoughs> jest to struktura hierarchiczna, ci na górze rządzą, a my wykonujemy to, co nam się wydaje racjonalne, no ale to oni trzymają te wszystkie sznurki ręki są bardzo rozchuściane i to widać, że nie sposób tutaj tych trendów do końca przewidzieć. One oczywiście w dalekim zakresie wydają się jasne, ale te chwilowe rzeczy no, bywają zaskakujące. Będą na pewno coś się wydarzy, które co zamiesza na tym i, i będzie rozhuśtanie Jeszcze się powiększy niepewność volatility to się nazywa czyli, czyli zmienność rynkowa, to są specjalne miary statystyczne na giełdzie i tam na różnych tam rynkach to się mierzy poziom volatility jak się zmienia coś poważnego dzieje się w polityce, jakieś tam nowe przepisy i tak dalej to rośnie właśnie ta zmienność i latem to powinno wycichać i taki jest generalnie teraz taka sytuacja przejściowa, no że ludzie Yy, Powjeżdżali, te najważniejsze rzeczy zostały poprzestawiane, najważniejsze te sympozja i te szczyty gospodarcze się odbyły i teraz będzie taki okres krótkiej nierwany, kiedy ci wszyscy właściciele tych jachtów za parę milionów muszą je w końcu wykorzystać, no bo no to nie trwa długo, te kilka tygodni w roku w Biaric, tam na Majorce i tak dalej, no to kosztuje no, dziesiątki tysięcy za cumowanie tego jachtu no i, no i ten tydzień z tą kochanką tam przebyty no, jest bezcenny wobec tego wtedy w polityce i w gospodarce i w finansach nic się nie dzieje bo ci wszyscy, którzy tym kręcą mają spotkania, a to z jedną, a to z drugą metresą, a to z, z żoną oficjalną albo z przyszłą także no <gry> krótki jest ten czas szczęścia Widać, że nastroj im znacząco słabo. <grym> volatility, volatility spada w lipcu, przynajmniej tak powinno być, no, że chyba, że Chińczyk nas zaskoczy i w środku lipca rozpęta wojnę w Tajwanie, no to wtedy <grym> wtedy to, to wszystkie ręce na pokład i wiesz, i, <grym> i wszyscy są wezwani <grym> do góry. nie jest dobry na takie numery, to raczej druga połowa się Prawda? No bo oni, też, oni też mają kochanki i też mają te tajne uzdrowiska i też mają te konta w szwajcarskim banku. No i wiesz, no kiedyś muszą z tego skorzystać, nie? Sekretarze to też ludzie. A widzisz, a, no. Także lipiec powinien być w miarę spokojny. Weszliśmy w, w, w chwilową e, strefę uspokojenia co nie znaczy, że to jest koniec historii, to dopiero są przygotowania. Natomiast z całą pewnością należy to wykorzystać szybko i intensywnie. Bo, tak jak mówię, nasi rządziciele rozpędzają się w coraz to nowych pomysłach, jak to nam uprzykrzyć życie, bo nie chodzi tu przecież o zdrowie, tylko o to, żeby sankcje były dolegliwe, tak jak to powiedział minister. To jest mniej więcej w tym stylu, jakby dentysta zastanawiał się, yy, który ze sposobów leczenia zęba wybrać, żeby nie bolało jak najbardziej. No proszę pana, jak pan ma takiego bolącego zęba i chce pan go uleczyć, to pan by chciał tego, żeby to nic nie bolało? Przecież tak, taka prawdziwa rewolucja i taka dobra naprawa, żeby już pana nigdy nie bolał, to musi boleć teraz. Sprawiedliwe, prawda? No, tak na chłopski rozum. Ale, no, to, to zapowiedzi wiesz, przyszłych działań. To się spotkamy następnym razem. Teraz, to ja nacisnę magiczny czerwony guzik. Proszę, I dziękujemy cierpliwym. Tak, i pożegnamy się z, ze wszystkimi cierpliwymi naszymi słuchaczami, zapowiadając, że to nie jest ostatni, no, to nie są ostatnie podrygi. My tutaj się bronimy aż do samego końca i będziemy walczyli bez ustanku. A... Tak jest. Jeszcze, jeszcze tutaj powiem o tej obronie, bo to widzę, że młodzież też podjęła intensywne działania, dlatego że <sum> <sum> różne szopki, stryżki, piwniczki, garaże, w bardzo szybkim tempie są przekształcane w kluby nocne i w kluby młodzieżowe. Także w zależności od wieku po 18, że tak powiem, to są kluby nocne. Do lat osiemnastu to są kluby młodzieżowe i wspólnym systemem właśnie adaptują takie pomieszczenia, ażeby tam wspólnie spędzać czas pomimo wszelkich zakazów przyszłych i przeszłych. I bardzo dobrze, no bo w końcu, jak powiedziałem, że jesteśmy jednym społeczeństwem i jednym gatunkiem. Także młody, stary, głupi, mądry, to jakie to ma znaczenie, kochany? Po trzecie i kolejce wszyscy jesteśmy tak samo głupi. <śmiech> Ważne, żeby to wszystko odbywało się z umiarem i rozsądkiem, tak żeby ten humor rzeczywiście pozostał w pamięci. No i to właśnie ty, ty, ty, niniejszym winszuję wszystkim słuchaczom. Którzy dotrwali do tego momentu? Dobranoc Państwu. Dobranoc.